Cześć moi kochani, jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku Witam wszystkich bardzo serdecznie Mam na imię Piotr I zapraszam do wysłuchania podcastu po polsku Oczywiście moim zadaniem jest pomóc wam w nauce języka polskiego Wszyscy lubimy ten piękny język, prawda? Lubicie język polski? Mam nadzieję, że tak Uczenie się czegoś Czego się nie lubi jest bardzo trudne Tak mi się wydaje, trzeba się zmuszać O rany, znowu muszę słuchać po polsku To jest takie męczące Mam nadzieję, że nie musicie zmuszać się do słuchania mojego podcastu Wręcz przeciwnie, robicie to z przyjemnością Ja z przyjemnością zapraszam Was na dzisiejszy podcast Sprawia mi wielką przyjemność robienie podcastów, filmików, kursów. Wszystko dla was i wszystko znajdziecie na mojej stronie realpolish.pl Na pewno znacie już moją stronę. Wszyscy przecież znają moją stronę. Bo to najlepsze miejsce do nauki języka polskiego, prawda? Zgadzacie się ze mną? Okej, okay, żartuję trochę. Na pewno można uczyć się języka polskiego na wiele sposobów, ale ja proponuję wam uczenie się polskiego głównie przez słuchanie i czytanie. Proponuję wam tę metodę, bo sam uczę się w ten sposób, angielskiego i hiszpańskiego. Wiecie co? Ostatnio zacząłem czytać książkę o Rigen Dana Brauna. Po polsku ta książka ma tytuł Początek. Bardzo wciągająca książka, bardzo ciekawa, polecam. Naprawdę e, interesująca. Teraz jest bardzo łatwo kupić książkę przez internet. Ja używam do tego Google Books. Mam kilka książek w swoim telefonie i każdego wieczoru czytam po troszeczku. Kiedyś wolałem czytać normalne, tradycyjne książki, to znaczy książki papierowe, zrobione z papieru. Ale teraz przekonałem się do książek elektronicznych, cyfrowych, bo jest to naprawdę bardzo wygodne. Jeśli... Mam telefon, to w ten sposób zawsze mam swoje książki ze sobą. Nie muszę dźwigać książek papierowych. Nigdy ich nie zapomnę. Mm, bardzo łatwo jest też kupić książki przez internet. I wydaje mi się, że nie są aż tak bardzo drogie. Na przykład ta książka Dana Browna kosztuje około 40 zł. Czyli... Mniej więcej 10 euro A jest bardzo gruba Ma około 500 stron Więc zajmie mi kilka tygodni Zanim całą ją przeczytam Czytanie jest bardzo, bardzo ważne Ale jeszcze lepiej Jeśli macie również nagranie Nagranie i tekst Możecie słuchać i czytać jednocześnie Szczególnie to jest ważne, jeśli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z językiem, z nowym językiem Dlaczego tak jest? Dlatego, że na samym początku, kiedy zaczynamy się uczyć, nie wiemy jak czytać Nie wiemy jakim dźwiękom są przypisane litery Inaczej mówiąc, jeśli widzimy jakieś słowo napisane w obcym języku To nie wiemy dokładnie jak je przeczytać Nie wiemy jak wymawia się to konkretne słowo Zgadujemy Jeśli ktoś zaczyna czytać nie wiedząc jak wymawiać słowa To nie nauczy się dobrze mówić a już na pewno nie będzie rozumiał, co mówią ludzie. Oczywiście można nauczyć się polskiego tylko czytając. Dorosła osoba może wziąć książkę po polsku i może zacząć ją czytać, jednocześnie tłumacząc. Powoli, powoli zacznie rozumieć więcej i więcej. Jednak jeśli nie wiemy, jak wymawiać słowa, wtedy <śmiech> Zgadujemy, wymyślamy sobie Jakiś sposób wymowy Najczęściej jest to sposób wymowy Podobny do Naszego języka Ojczystego Albo języka, który już znamy Zgadujemy po prostu Wymowę Mam nadzieję, że rozumiecie O co mi chodzi Jeśli czytamy to w głowie Słyszymy taki głos Słyszymy To co czytamy i jeśli nie wiemy jak wymawiać słowa To prawdopodobnie, a nawet na pewno Robimy to źle I później tak samo będziemy mówić Szczególnie jest to ważne Gdy uczymy się języków takich jak Francuski albo Angielski Gdzie wymowa jest zupełnie inna niż Pisownia. Po angielsku nigdy nie wiadomo, jak wymówić napisane słowo, gdy widzisz je po raz pierwszy. Dlatego przy nauce angielskiego jest niezmiernie ważne mieć tekst i nagranie audio. Zgadzacie się ze mną? Gdy mamy sam tekst, to często nie wiemy, jak przeczytać jakieś, jakieś słowo. Na szczęście, na szczęście, z językiem polskim jest dużo łatwiej Język polski Tak samo na przykład jak język hiszpański Ma pisownię fonetyczną Jeśli znamy zasady Wiemy jakim dźwiękom odpowiadają konkretne litery Albo zbitki liter Zbitki liter to dwie lub trzy litery razem Jeśli to wiemy to nie ma problemu Nawet jeśli widzimy jakiś wyraz po raz pierwszy w życiu To możemy z łatwością go przeczytać Wiemy jak przeczytać, jak wymówić to słowo Możemy go nie rozumieć To jest zupełnie inna sprawa Ale wiemy jak go przeczytać W języku angielskim tak nie jest i to jest ogromne ułatwienie dla was Którzy uczycie się języka polskiego Jeśli wiecie, jakim dźwiękom odpowiadają poszczególne litery To wiecie, jak przeczytać każde słowo Nie ma z tym najmniejszego problemu Ale żeby się tego nauczyć To właśnie najpierw trzeba dużo, dużo słuchać I to słuchać Najlepiej patrząc równocześnie w tekst. Wtedy nauczycie się, jakim literom odpowiadają jakie dźwięki. Myślę, że teraz rozumiecie, dlaczego na mojej stronie zawsze znajdziecie nagranie audio razem z tekstem. To jest metoda, którą polecam, to jest najważniejsza rzecz. To jest sedno tej metody, którą wam proponuję. Słuchanie i czytanie, a później mówienie. Ale od słuchania i czytania trzeba zacząć. Słuchanie i czytanie to jest podstawa. To jest ta najważniejsza rzecz. Mam wiele dowodów od was, że Korzystacie z tej metody i że ta metoda jest skuteczna, nie tylko dla mnie. Czasami postępy, które robicie są dla mnie wielką inspiracją. Czasami uczycie się tak niesamowicie skutecznie, szybko, że jestem pod wielkim wrażeniem. Czasami nie mogę w to uwierzyć. Wiem, że ta metoda jest skuteczna Ale są ludzie, którzy naprawdę potrafią wykorzystać ją W sposób perfekcyjny Ostatnio, kiedy to było? Na początku tego tygodnia spotkałem się z Andrzejem. Może widzieliście zdjęcia na Facebooku Andrzej jest facetem, świetnym biznesmenem Prowadzi tu w Polsce swoją firmę. Myślę, że jeszcze kiedyś musimy ze sobą porozmawiać, bo chciałbym, żebyście też posłuchali, jak Andrzej opowiada o tym, jak się uczył, jak prowadzi swoją firmę, jak nauczył się polskiego i tak dalej, i tak dalej. To, bardzo, to było bardzo ciekawe spotkanie. Mm, ale o czym chciałem powiedzieć? A już wiem Andrzej opowiedział mi, że słuchał moich lekcji podcastów przez 6 miesięcy mm, I wtedy ludzie patrzyli na niego i każdy mówił A słuchaj sobie, słuchaj i tak nie nauczysz się w ten sposób Bardzo się pomylili, bo Andrzej mówi płynnie po polsku Cztery miesiące temu przeprowadził się do Warszawy, prowadzi tu firmę i jest bardzo, bardzo zadowolony. To było bardzo miłe spotkanie i bardzo inspirujące. Myślę, że jeszcze kiedyś porozmawiam z Andrzejem w naszej audycji. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać i nagrać taki podcast. Aha. I kolejna sprawa. Niedawno dostałem nagranie od Kelsey, która uczy się języka polskiego również w podobny sposób, słuchając i czytając. Posłuchajmy nagrania od Kelsey. Cześć Piotrze, co słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku u Ciebie. Jestem trochę zdenerwowana, aby wysłać to nagranie, bo dopiero się uczę polskiego ale myślę, że to doskonała okazja, żeby ćwiczyć. Mam na imię Kelsey i jestem Amerykanką z Teksasu. W odróżnieniu od wielu innych, którzy słuchają tego podcastu, ja nie jestem pochodzenia polskiego i nie mam męża lub chłopaka z Polsce. Jestem nauczycielką języka hiszpańskiego w małym mieście w Teksasie i bardzo lubię, czyli uwielbiam uczyć się języków obcych. To moje ulubione hobby. Mówię po hiszpańsku, po francusku, po niemiecku, po katalońsku, po portugalsku, oczywiście po angielsku i teraz od kilku miesięcy poważnie próbuję uczyć się polskiego. Zacząłem się interesować językiem polskim kilka lat temu w Hiszpanii, gdy poznałam fajną przyjaciółkę z Poznania. Studiowałam tam przez jeden semestr a ona robiła program Erasmus. Cztery lata później podróżowałam po raz pierwszy do Polski. Znałam tylko niektóre wyrażenie, na przykład dziękuję, nie rozumiem, bardzo mi miło i tak dalej. Byłam pod wrażeniem pięknej kultury, gościnnych ludzi i smacznego jedzenia. Wiem z własnego doświadczenia, że najlepszym sposobem zrozumienia kultury, jest nauka języka tej kultury. Problem jest tylko, że tu gdzie mieszkam nie ma Polaków ani możliwości mówienia po polsku. Dzięki realpolish.pl mogę słychać języka polskiego codziennie i nie mogę uwierzyć ile się uczę. Dziękuję za niesamowite materiały. Dzięki ludziom takim jak ty każdy może się uczyć polskiego na całym świecie. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Papa. Pa. Kelsey, dziękuję Ci bardzo za nagranie. Muszę powiedzieć, że to nagranie, sposób w jaki mówisz, to jak wymawiasz słowa, zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bardzo mi się podobało. Niewiele osób tak szybko dochodzi aż do tak wysokiego poziomu. Myślę, że każdy może nauczyć się mówić po polsku Albo w każdym innym języku Ale są osoby, które robią to naprawdę w krótkim czasie Pamiętam Tamar i Basiek, obie dziewczyny z Belgii I teraz Kelsey ze Stanów Jest na pewno jeszcze więcej takich osób wśród nas Ale dziś przychodzą mi do głowy same dziewczyny bardzo ciekawe dlaczego hmm, Nieważne Wie, Wiecie co wspólnego mają Ze sobą Tamar, Basia i Kelsey Wszystkie znają kilka języków I wszystkie Dużo słuchają I bardzo dużo czytają Myślę, że Doświadczenie jakie zdobyły Ucząć się kilku języków Teraz procentuje i każdy kolejny język, którego się uczą Przychodzi im bardzo szybko Oczywiście bardzo szybko dla osób, które patrzą na to z boku Które nie widzą ile godzin dziennie trzeba poświęcić na czytanie i słuchanie mm, Ale na szczęście Kelsey podzieliła się z nami swoją recepturą na sukces w nauce języka polskiego I napisała do mnie Dokładnie co robi codziennie Jak uczy się języka polskiego Muszę wam jeszcze powiedzieć, że ta wiadomość Prawie nie ma błędów gramatycznych Naprawdę trudno mi w to uwierzyć Że po tak krótkim czasie Można dojść do takiego wysokiego poziomu Posłuchajcie, przeczytam wam teraz co napisała Kelsey. Cześć Piotr, dziękuję za odpowiedź i za miłe słowa. Bardzo się cieszę, że spodobało Ci się moje nagranie. Jestem bardzo zaszczycona, że chcesz zamieścić to w następnym podcaście. Chyba powinnam wyjaśnić, co robię w nauce języka polskiego I jak dokładnie używam Twoich podcastów do nauki Nawet jeśli nie rozumiem wszystkiego, co mówisz Mam nadzieję, że może to pomóc początkującym Którzy szukają skutecznej metody, aby uczyć się więcej Pierwszą rzeczą, którą robię to dużo słuchać, jak zawsze radzisz. Zazwyczaj słucham w samochodzie i próbuję zrozumieć najważniejsze rzeczy, które mówisz. Nie martwię się, kiedy czegoś nie rozumiem. Słucham każdego podcastu kilka razy. Za każdym razem rozumiem trochę więcej. Kiedy przychodzi punkt, gdy rozumiem wszystko, co mogę... Idę do transkrypcji. Transkrypcje są dla mnie niezbędne. I wiem, że napisanie transkrypcji zajmuje dużo czasu, więc dziękuję Ci za poświęcenie czasu na to. Nie ma za co. Dzięki, Dzięki Kelsey. I dalej Kelsey pisze. pisze. Czytam transkrypcję i szukam słów. Potem słucham jeszcze raz podcast. Gdy czytam Ten krok jest niezbędny Bo po wielu odsłuchach Po wielu odsłuchaniach Słowa są już znajome Od czasu do czasu robię czas na tłumaczenie To tylko ćwiczenie To nie jest moja główna metoda Mam książkę z bardzo prostymi historiami Tłumaczę Najpierw z polskiego na angielski, a potem tłumaczę z angielskiego na polski To jest dobre dla nauki przypadków, ponieważ uczę się zwrotów z różnymi przyjmkami Na przykład jadę samochodem, on jest w samochodzie, nie mamy samochodu I tak dalej, i tak dalej Zgadzam się z Tobą, że nauka gramatyki może być nudna i nie jest najważniejsza Natomiast jestem nauczyciel, nauczycielką z zawodu i uważam się za lingwistę, a więc ja osobiście bardzo się interesuję językami jako systemami. Dlatego czasami lubię czytać, yy, dlatego czasami lubię uczyć się gramatyki. Czasami słucham yy, czegoś po polsku i pytam siebie: jak to funkcjonuje? Języki są jak puzyle dla mnie i sprawia mi to przyjemność. Rozumiem, że tak nie jest w przypadku wielu osób. Moja opinia jest taka, że gramatyka może być przydatna, ale nie wystarcza, aby mówić płynnie w języku, w innym języku. Oczywiście zawsze trzeba używać języka. Hmm. Użyteczność reguł gramatycznych jest hmm, taka, że pomagają mi zorganizować to, co słyszę. A jeśli nie żyjesz z tym językiem, zasady gramatyki będą mylące i niepomocne. Co jeszcze? No, ostatnio znalazłam rozdział pierwszy książki Harry Potter i kamień filozoficzny w internecie i byłam zadowolona, bo mogłam trochę zrozumieć. Ale co naprawdę lubię, to lekturę Małego Księcia w klubie VIP nie jest zbyt trudne dla mnie, bo już znam tę historię. W rzeczywistości kolekcjonuję tę książkę w różnych języka, językach. Myślę, że wkrótce będę kupować 100 Daily Polish Stories Albo Daily, Daily Polish Listening Masz mnóstwo interesujących materiałów Miłego tygodnia, Kelsey Doskonale Teraz już wiemy, jaki jest przepis Na naukę języków Jak uczyć się skutecznie Dzięki Kelsey, kochani Skoro może to zrobić Kelsey, to możemy też zrobić to my, prawda? Myślę, że ten przykład zainspiruje Was. Tak samo bardzo jak mnie, że będziecie chcieli równie skutecznie uczyć się języka polskiego. A jak widzicie, nie jest to bardzo skomplikowane. Wystarczy mieć tekst, nagranie audio Odpowiednio z tego Korzystać To nie jest jakaś czarna magia To bardzo proste Zobaczcie To co robi Kelsey Sposób w jaki pracuje Daje jej wiele powtórek Kelsey pisze, czytam transkrypcję i szukam słów, potem słucham jeszcze raz, podczas gdy czytam, ten krok jest niezbędny, bo po wielu odsłuchaniach słowa są już znajome. Pamiętacie, jak ważne są powtórki? Już nieraz o tym mówiłem i teraz mamy kolejny tego dowód, kolejne tego potwierdzenie. Praca z tekstem... Na wielu poziomach daje świetne rezultaty Jeśli wiele razy czytasz i słuchasz Tego samego tekstu To podświadomie uczysz się słów Uczysz się jak łączą się ze sobą słowa To wszystko zostaje gdzieś w głowie Na tym właśnie polega, polega nauka języka Kelsey, dzięki za Twoje rady Dziękuję bardzo za nagranie. To bardzo inspirujące dla mnie, z jednej strony, dla mnie jako ucznia, a z drugiej jako nauczyciela. Tak prawdę mówiąc, nie czuję się nauczycielem. Zawsze mówię, że tylko Wam pomagam. Nie uczę Was, przecież robicie to sami, jaki tam ze mnie nauczyciel. Ja tylko dostarczam materiały i staram się Was inspirować. Nic więcej Wszystko robicie sami Kochani Nie muszę chyba wam mówić Jak ważne jest czytanie Nieważne Czy w nowym języku Czy w naszym języku ojczystym Oczywiście My tutaj spotykamy się Żeby uczyć się polskiego Ale te zasady Są bardzo ogólne I dotyczą wszystkich języków Myślę, że jeśli mówimy o czytaniu To trzeba powiedzieć, że czytanie to Nawyk osób inteligentnych Osób mądrych Przeciętny człowiek z reguły mało czyta Myślę, że zgodzicie się ze mną Że czytanie to nawyk osób, które chcą rozwijać się Chcą coś zmienić w swoim życiu Albo chcą poznawać nowe rzeczy, chcą uczyć się czegoś nowego. Ludzie, którzy mają nawyk czytania, znacznie różnią się od tych, którzy nie czytają. Czasami mówiąc o osobach, które dużo, dużo czytają, hmm, mamy przed oczami kogoś, kto siedzi dużo w bibliotece, nie spotyka się z innymi ludźmi, jest zamknięty w sobie, nie ma nic w swoim życiu ponad książki. Myślę, że na szczęście to się zmienia, że teraz człowiek nowoczesny jest świadomy, że potrzebne jest coś i dla ciała, i coś dla ducha. Że musimy rozwijać swoje ciało i swoją wiedzę, że ważne jest dobre odżywianie, sen, sport, Ważne jest też to, co mamy w głowie Ktoś, kto potrafi to łączyć Jest dla mnie naprawdę cool Jest naprawdę super Myślę, że czytanie jest w wdechę. wdechę, czyli super, coś fajnego Ważne jest, żeby mieć nawyk czytania Nawyk słuchania Bo książek można też słuchać Dzisiejsza technologia bardzo nam pomaga i warto z niej korzystać Moim zdaniem Nawyk czytania jest O wiele ważniejszy od ilości Regularność jest ważniejsza od ilości Rezultaty są zupełnie inne Jeśli czytasz, słuchasz codziennie Niż gdy robisz to Nawet w ogromnych ilościach Ale nie wiem, raz w tygodniu Jeśli... Identyfikujesz się jako osoba, która czyta i słucha Wtedy właśnie zaczyna się cała przygoda Od tego momentu, każdego dnia robisz to Czytasz i od tego momentu zmienia się twoje życie Powoli zmieniasz się nawet tego nie widząc Uczysz się nowego języka Uczysz się nowych rzeczy, zmieniasz się. To jest twój styl życia. Taki jesteś. Zaczynasz być osobą inną od tych, którzy nie czytają. Oni pozostają gdzieś daleko w tyle, bo nie zmieniają się, są ciągle tacy sami. Coś jeszcze przyszło mi do głowy Mam jeszcze jedną radę dla was Nie bójcie się przestać czytać Albo słuchać czegoś, co wam się nie podoba Co wam nie pasuje Czasami kupimy jakąś książkę I myślimy, że skoro już ją kupiłem To koniecznie muszę ją przeczytać Muszę ją zmęczyć, muszę ją dokończyć Czy naprawdę tak jest? Myślę, że nie ma potrzeby się męczyć Jeśli zmuszasz się, to przestajesz lubić czytać Masz negatywny odbiór, negatywne sygnały Zaczynasz kojarzyć czytanie z czymś negatywnym Nie lubisz słuchać czyjegoś głosu? Nie słuchaj tego, zmień to Nie podoba ci się książka? Może jest zbyt trudna? Zmień ją, zacznij inną nie wiadomo, może kiedyś wrócisz do tamtej, może w przyszłości wrócisz do niej, do tej książki albo zaczniesz słuchać tego podcastu, który teraz ci się nie podoba Moim zdaniem nie potrzeba się zmuszać do czegoś, czego naprawdę nie lubimy robić Szkoda na to czasu Nic się nie stanie, jeśli zaczniesz coś innego Zacznij coś innego nie bój się zostawić tego, czego naprawdę nie lubisz Oczywiście, czasami trzeba się zmusić Trzeba się przełamać Są ludzie, którzy nigdy nic nie kończą Ale to jest zupełnie inny temat Oczywiście wiadomo, że o wiele łatwiej jest mm, Na przykład jechać samochodem i słuchać muzyki Ale jeśli identyfikujesz się Czujesz się osobą, która słucha, czyta To wykorzystaj ten czas na słuchanie Ja nie mówię, że nie można słuchać muzyki Jasne, że można, czasami nawet trzeba Ale radzę też wykorzystać inteligentnie czas Jeśli chcemy czegoś się nauczyć No to musimy to robić Ja zawsze mówię, że muzyka jest jak słodycze Przyjemnie jest słuchać muzyki, to nie jest trudne, relaksuje nas, ale nie możemy z tym przesadzać. Chyba, że ktoś ma inny cel w życiu. Ja nie chcę nikogo przekonywać, mówić, że powinien coś robić. Powinien uczyć się polskiego albo innych języków. Powinien rozwijać się. Każdy ma swój rozum. Każdy ma prawo robić ze swoim życiem. To co mu się podoba Widzę wiele osób, które w autobusie grają w gry Przeglądają Facebook Oczywiście nie potępiam tego Nie mówię, że to jest złe Ale radzę wam wykorzystać ten czas mądrzej Dziś mamy takie możliwości, jakich nie miał nikt przed nami Dziś możemy słuchać podcastów z całego świata, możemy czytać książki z całego świata, oglądać filmy. Dlatego radzę korzystać z tego. Są ludzie, którzy korzystają z tego, którzy rozwijają się. Jeśli chcecie im dorównać, to musicie robić to samo, co oni. Z całego serca zachęcam Was do czytania i do słuchania. Sami widzicie, że ta metoda daje rezultaty, wspaniałe rezultaty. Właśnie dlatego każdy mój materiał, każdy podcast, każdy kurs ma nagranie audio oraz transkrypcję. Można słuchać czytając, można tylko czytać, można tylko słuchać. Jest wiele możliwości pracy z tekstem i nagraniem. To od was zależy, jak to zrobicie. Dziś Kelsey dała nam swoje rady. Wiemy, jak ona to robi i wiemy, że to jest skuteczna metoda. Udowodniła nam to swoim nagraniem. Regularność, powtarzanie, praca z tekstem i nagraniem audio dają rezultaty. Można do tego Dołożyć gramatykę Jeśli ktoś lubi gramatyki Nie ma gramatykę To nie ma problemu Ale pamiętajcie Sama gramatyka Na pewno nie da rezultatu Sama gramatyka To za mało Gramatyka może nam pomóc Ale najważniejsze Co możecie zrobić To słuchać i czytać Oraz oczywiście mówić w końcu trzeba zacząć mówić. Język to komunikacja. A bez rozmawiania trudno jest się porozumiewać, komunikować, prawda? Moi drodzy, myślę, że to tyle na dziś. To myślę, że przekonałem was do czytania i słuchania. Mam nadzieję, że was przekonałem. Dziękuję wam za komentarze. Możecie mnie śledzić na Facebooku, możecie słuchać podcastów przez iTunes, przez Stitcher, możecie ściągać pliki MP3 bezpośrednio z mojej strony realpolish.pl Jeśli zapiszecie się do klubu VIP, to macie tekst, transkrypcję do wszystkich podcastów. Macie tekst i audio. Dodatkowo czytam Wam książki w klubie VIP, Czytaliśmy już kolonię karną Franca Kawki, Małego Księcia, Przygody Sherlocka Holmesa. Teraz czytamy sztukę Gabrieli Zapolskiej pod tytułem Moralność pani Dulskiej. Mm. Ta sztuka to jest zupełnie jak telenowela. Bardzo was zachęcam. Zapraszam was, korzystajcie i uczcie się polskiego ze mną. Jeśli. Potrzebujecie dodatkowej motywacji, chcecie zrobić sobie nawyk słuchania i czytania po polsku, to możecie słuchać 365 historyjek po polsku. To jest taki kurs, który podzielony jest na 365 dni. Każdego dnia słuchasz jedną część. To nie jest długo, 10-15 minut każdego dnia. Ja opowiadam tam różne historie i też czytam książki, ale w wersji uproszczonej, tak żeby osoba średnio zaawansowana mogła łatwo zrozumieć. Zachęcam, spróbujcie, 365 historiek po polsku. Zachęcam Was do wyrobienia w sobie nawyku codziennego czytania. Na początek coś łatwego, krótko, a potem Sami zobaczycie, jak się wciągniecie Gdy wyrobicie sobie ten nawyk To później nie będzie innej możliwości Żeby nie przeczytać czegoś Albo nie posłuchać czegoś Przynajmniej przez 10-15 minut Kochani, tak się rozgadałem o tym czytaniu Że zapomniałem złożyć wam życzeń świątecznych już za tydzień Święta Bożego Narodzenia W tym roku Nie opowiedziałem nic o świętach O tym co jemy Jak ubieramy choinkę Ale jeśli chcecie posłuchać o tym To proszę posłuchajcie Starszych podcastów Już nie raz opowiadałem o świętach Rok temu opowiadałem Jak obchodzono Boże Narodzenie Podczas I wojny światowej Posłuchajcie podcastu numer 268, bardzo ciekawe robiłem też webinar w klubie VIP 131, w którym opowiadałem o polskich tradycjach, możecie też posłuchać podcastu numer 204, w którym razem z Anią opowiadamy o Wigilii o wigilii mówiłem też w podcaście numer 96. Tak, przez te kilka lat opowiedziałem wam już sporo na temat Bożego Narodzenia. Zapraszam, posłuchajcie, posłuchajcie tych starszych podcastów. Teraz więcej czasu wolnego możecie posłuchać. Zapraszam do posłuchania tych starszych podcastów. Linki do nich znajdziecie w opisie podcastu Albo po prostu wpiszcie w wyszukiwarkę słowa Real Polish i Boże Narodzenie A na pewno znajdziecie te podcasty Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego na święta Zdrowych, wesołych świąt Spędzajcie czas ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi Życzę wam spokoju Szczęścia, radości Przyjemności ze spędzenia tego czasu Z ludźmi, których kochacie Wesołych świąt kochani I do usłyszenia następnym razem Pa, pa Castryll Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.